Na wsi też coraz więcej urządzeń, a raczej narzędzi się z użytku odprowadza. Podstawkę do szopki, komórki, na kłódkę albo do jakiegoś gościa, co chce sobie na ścianie zawieźć. Takie też są świrusy. Cepa już w życiu nie pamiętam, u żadnego z rolników nie widziałem. Sierpy gdzieniegdzie jeszcze spotyka się, ale już nie służą do sianokosów tylko by obciąć coś albo komuś pogrozić. Także kosa ręczna, choć stosowana jeszcze zastępowana coraz częściej spalinowymi elektrycznymi kosiarkokosami. Kosiarkami, co koszą równe jak od linijki. Ja jednak rów obok mojego domu kosze zawsze kosą ręczną. Pytają mnie czemu nie ukrócę sobie cierpienia kosiarką, ja mówię w ławie na co dzień siedzę, to i poruszać się chcę i macham dalej. Koszenie kosą ręczną to nie taka prosta sprawa wbrew pozorom. Potrzebne jest dobrze osadzone kosisko na trzonku z rączką pod odpowiednim kątem wygiętym tak, by prawa ręka chwytała rączkę, lewa zaś przeciwlegle wyżej ma za trzonek trzymać. Sam uchwyt to dopiero początek sukcesu. Zaostrzenie kosy jest też procesem, którego praktykować trzeba niemało. Trzeba wewnętrzną stronę lewej dłoni podtrzymać wewnętrzną stroną kosiska, a kciukiem przytrzymywać zewnętrzną jego stronę prawą rękę ująć brusek, czyli ostrzałkę i odpowiednio już nabytymi płynnymi ruchami z odpowiednim wyczuciem pocierać zewnętrzną część ostrza, kosiska. W kierunku do siebie raz na kilka razy można przejechać kosisko od wewnątrz. Kiedy kosa jest już zaostrzona, brusek najlepiej zachować przy sobie w kieszeni, bo za parę minut znów się może przydać. Możemy zabrać się więc do koszenia. Należy przyjąć odpowiednią pozycję. Prawą nogę należy zawsze stawiać z przodu i pod kątem nieco większym niż postawiona do przodu noga należy rozpocząć płynne zamachy. Ostrze czubu kosiska musi być uniesione. Lekko ku górze, zaś całe kosisko powinno sunąć się nisko ruchem po poszyciu, po okręgu, do wewnątrz, tak? aby zastawiona już skoszona trawa nie przeszkadzała powrotowi na dalszą pozycję i zatoczenie nowego łuku ścinającego nową partię trawy. Praktyka powinna wnieść wyczucie i możliwość ewentualnych drobnych poprawek do tej czynności. Nie opisałem tu koszenia gdyż dla wprawiącego się kosiarza lekcja ta bez uprzedniego praktykowania na płaskim terenie może sprawić trudności. W zrozumieniu tej trochę bardziej złożonej czynności życzę powodzenia w koszeniu kosu.